Dobrze, witamy Państwa w naszej cyklicznej audycji. Cinek 60, 14 marca 2023 roku. Antywirus po tej stronie. Miało być o czymś innym, miało być kiedy indziej, ale wszystko się zmieniło, tylko niezmiennie gospodarz zezowaty jest po drugiej stronie. Tak, i pilnuje, że tak powiem, banków, żeby się przypadkiem nie zawaliły. Mianowicie głównym tematem miały być kapelusze w Bejdżanie, natomiast to się okazuje, że temat będzie całkiem pobożny, ponieważ Lejmany w Dolinie, I to jest temat główny, który od początku rozpoczął burkiwą karierę medialną. Widać, że doszliśmy do etapu, który poważnie analitycy przepowiadali na trzeci właśnie kwartał i to właśnie nastąpiło. Widać, że co prawda media mówią, że to nic się nie dzieje, że to jest takie spokojne, że to jakiś mały bank spółdzielczy w Pcimiu Dolnym gdzieś tam w Stanach na prowincji. Przypomnę, że to jest 200 miliardów dolarów, czyli czteroletni budżet Polski, czy dwuletni. Ale to, co, co by nie było dwuletni, to i tak jest dosyć duży. Chyba dwuletni budżet Polski. Więc kwoty są poważne. Dwa banki się zawaliły. Silicon Valley Bank i jeszcze jeszcze drugi, który akurat mi wymknął się z pamięci. Jakiś Sygnał, O, sygnal, tak, sygnal. Sygnal znowu jest powiązany z rynkiem banków i projektów izraelskich. Zwykle to są startupy, jakieś nowoczesne rzeczy. Także to już było coś widać wcześniej, że tam się sypnie ponieważ ostatnio 500 milionów y, zostało y, środków finansowych wyprowadzonych z Izraela ze względu, może inaczej, pod pretekstem reformy y, finansów y, i chwilkę później nastąpiły takie to okoliczności, które no, wielu ludziom zjeżyły włos na głowie. Ja tylko wspomnę, że y, szwedzki fundusz emerytalny stracił w milionach y, 1100 dolarów, czyli miliard 100 milionów, tylko jeden fundusz. Rzekomo to nim nie zachwieje. Niemniej jednak już w pierwszy dzień jeden z kopalnianych kamarków, kanarków prawie że zdech. No tak, ja tu widzę, sądzę po składzie tego i te ludzie, którzy się kręcą wokół trójki banków, bo jeszcze jest First Republic bodajże też powiązany z Doliną Krzemową. One są wzajemnie ze sobą, te wszystkie trzy, kapitałowo i biznesowo, powiązane między nimi przez swoją klientelę. Wygląda to na zorganizowaną akcję, to znaczy takie planowe, planowy demolition pewnego segmentu, konkretnie chodzi o, o te startupy internetowo, kryptowalutowe, skupione y, szczególnie w tym, w, tym, w tym banku z Doliny Krzemowej, y, no bo to był taki bank z wyższej półki, jakby dla kolegów, znajomych, y, tam przeciętna zawartość konta to było kilka milionów, y, y, 96% rachunków, jest nieubezpieczonych, no bo po prostu przekracza granicę tego ustawowego ubezpieczenia 250 tysięcy dolarów. I to były głównie rachunki oczywiście korporacyjne, firmowe, ale też bogaci przedsiębiorcy no, zajmujący się internetem i kryptowalutami. Także z powodu no, sąsiedztwa, pewnego, pewnej kultury takiej stadnej. Tam, ten bank zresztą się z, z tym, w tym sektorze rozwinął dzięki właśnie pielęgnacji tej klienteli. Więc na zasadzie takiej symbiozy społecznościowej no, tak, tak wygląda ta klientela i tak wygląda specyficzny portfel że tak powiem zagrożeń finansowy, który został przez kogoś sprawnie wykorzystany. Ja to widzę, patrząc na przygrywkę tych działań, w szczególności ślady na Twitterze różnych tam akcji, bo powstały w pierwszej połowie tygodnia, w środę dokładnie wybuchła mini panika, taka w internecie, na Twitterze, że coś się dzieje w tym banku i co bardziej, co lepiej poinformowani. Bogaci klienci wyprowadzili stamtąd poważne środki. I to zachwiało płynnością tego w sumie dosyć dobrze prosperującego i nie stwarzającego zagrożeń banku. I później to się rozlało na, na inne instytucje powiązane, z tym właśnie te dwa dodatkowe banki. I to się, że tak powiem, spotęgowało do, do rozszerzonego ranu na banki w piątek. Czyli było... Właśnie tutaj bym się wtrącił. Tu obserwujemy typowe zjawisko kiedy pojawiają się na mieście różne treści, które zostają podchwy podchwycone przez klientów i znajomych roz rozmaitych i to narasta w postaci paniki i ustawianie się w kolejki po de depozyty. To właściwie w każdym przypadku przebiega w tym samym kierunku i stanowi równie poważne zagrożenie, instynkt stadny, który wymiata konta do, do zera. Tak, i tu widzę po, po tych powiązaniach osób, tych głównych zainteresowanych, ewidentne działanie zbiorowe. Czyli, że to była ustawka w sensie organizacji tego, tej paniki. Oczywiście nie jestem w stanie tego udowodnić, ja posługuję się wyłącznie poszlakami, ale mam dosyć dobre rozeznanie, jak to funkcjonuje i po tych poszlakach no, niewiele się mylę, bo one są zbyt czytelne, idące w, w dziesiątki momentami setki miliardów, żeby to było dziełem przypadków. W statystyce takie rzeczy się nie zdarzają po prostu. No i to, to było inspirowane. I Kojarzy mi się to bardzo mocno, rymuje, nie, w, nie wprost, to jest przez pośredników, z niedawną upadłością e, e, sama e, Brink, Brinkmana, Bankmana, Frida, z tego samego środowiska się wywodzącego, a którego koneksje, że tak powiem, te towarzyskie prowadzą wprost do e, szefa seku, czyli Genslera przez rodziców na uniwersytecie, w kilku nitkach to prowadzi. Więc można wysnuć takie robocze przypuszczenie, że sam bankman Manfred został wywalony w powietrze planowo, a kolejna tura tego wywalenia to są po prostu banki, które to finansowały, czyli Silicon Valley Bank i jego kontrahenci. I to jest kolejna tura tego, tej samej operacji, czyli podporządkowywania sobie sfery krypto dolarowej, odcinanie wszystkich nielegalnych, czy nie, niekontrolowanych przez Bank Amerykański Centralny kanałów dostępu hurtowych do dolara, bo to się stało. Między innymi poprzez zablokowanie hurtowego dostępu z Binance, czyli tej giełdy konkurencyjnej z Hongkongu którą no, z powodów no, naturalnych opanowali Chińczycy. Nie wprost, no ale wiadomo, że Pekin tam rządzi politycznie. I te kanały z Azji prowadzące do dolara po prostu stały zamrożone w efekcie skandalu bankowego. Najpierw ten Bank Manfred i obecnie Silicon Valley Bank po prostu z dnia na dzień zablokowały te kanały. No w ramach nadzwyczajnej regulacji rynku. No i to przebiegło bez żadnych zakłóceń i, i protestów, no bo to jest akcja ratunkowa, awaryjna, więc nie ma problemu. Yy, ucierpiały na tym yy, na przykład: bardzo mocno dostała po, po, po tyłku yy, z, z firma z pierwszorzędnymi koneksjami politycznymi na Kapitolu czyli firma Circle, to jest amerykański lider przestrzeni krypto i ich wiodąca, wiodąca kryptowaluta firmowa, czyli Stablecoin USDC, czyli United States Dollar Circle. Jego konkurentem jest Tether, czyli USDT, które Amerykanie chcą podporządkować rękami Genslera, nadzorowi bankowemu w Stanach Zjednoczonych, bo chodzi o dostęp hurtowy, kryptowalut w ogóle światowych do kanału dolarowego, czyli do dolara emitowanego przez Federal Reserve. Bez tego dostępu no, kontrahenci światowi w krypto nie są w stanie, że tak powiem, realizować większych operacji na rynku dolarowym, czyli niemożliwe jest... Zamienienie jakichś aktywów, na przykład azjatyckich, na aktywa dolarowe poprzez krypto. Do tego to się sprowadza, cała ta zabawa. Czyli Amerykanie świadomie odcinają albo poddają przymusowej kontroli wszystkie kanały prowadzące do dolara cyfrowe kanały. Do tej pory no, tak dosyć słabo regulowane, no, nie do końca transparentne, nie poddające się w 100% nadzorowi bankowemu w Stanach. Dzięki tym kryzysom ostatnio obserwowanym ta regulacja stała się teraz całkowicie naturalna i niemalże stuprocentowa. Czyli ja tu widzę, był, patrząc strategicznie... Prze, przepraszam, na ten, na, na, no. jeszcze... To był chyba jeden z istotniejszych kanałów dostępnych, do dostępu, ten Silicon Valley, do kryptowalut i vice versa kryptowalut do dolara, o ile nie ostatni znaczący. To, to, to jest na kilku poziomach. Najważniejsze jest to, że Silicon Valley jest największym usługodawcą, czy największym zaopatrzeniowcem dla kilkuset startupów. Firm, które jest w Dolinie Krzemowej funkcjonują, Rozwijają nowe technologie, kolejnych generacji, które pracują na rzecz tej, tej, przez, tej całej przestrzeni, tego świata kryptowalut. No i bez tego zasilania najważniejszego, bo tam są firmy, startupy mają tam konta założone, na przykład firmowe, z których się obsługuje listę płac. Tak? i bieżące wydatki, opłaty za czynsz i tak dalej. To są, tam są prowadzone, innymi słowy, pod, podstawowe rachunki firmowe kilkuset startupów z Doliny Krzemowej, niektóre zatrudniają, kilka osób, niektóre kilkanaście, kilkadziesiąt firmy formatu załóżmy od miliona do kilkudziesięciu milionów dolarów kapitalizacji. I to jest cały ekosystem. Ten bank po prostu te firmy obsługiwał i nagle jego aktywa zostały zamrożone i nie można wykonać płatności za biuro i nie można zapłacić tygodniówki, bo takie są zwyczaje w Ameryce, że się płaci nie, nie, nie, salary nie miesięczne, tylko co tydzień. I w piątek tych wypłat nie dokonano. To jest tragedia. I tutaj, i, i, i tutaj bo nie, nie brakowało w prasie fachowej relacji różnych menedżerów, którzy u, usłyszeli właśnie w piątek po południu, nie mamy pańskich pieniędzy i nie wiemy, kiedy będziemy je mieć. Nie, nie, nie. Oni powiedzieli co innego. Przepraszamy za usterki. Mamy pańskie pieniądze one są bezpieczne, ale chwilowo nie możemy przeprowadzić zlecenia, wykonać zlecenia wypłaty. No to można odwrócić to zdanie, bo ja z punktu widzenia przedsiębiorcy tak to zawsze rozumiem nie mam swoich pieniędzy, bo wy je macie gdzieś zbyt głęboko i na razie nie ma do nich dostępu, co skutkuje tym, że muszę wydłubać te pieniądze skąd inąd i radzić sobie z nagłymi i nieprzewidzianymi kłopotami w trybie, w trybie awaryjnym. Tak, ale tego nawet nie trzeba tłumaczyć, bo od wielu lat, czyli co najmniej od kryzysu. Cypryjskiego jest oczywiste dla wszystkich księgowych i finansistów wartych swojej pensji, że pieniądze na rachunkach bankowych nie należą do deponenta, do depo depozytariusza, są własnością banku. I koniec, to się kończy dowód. To zostało rozstrzygnięte między innymi w postępowaniach sądowych, a później zadekretowane w postaci ustawy. I, to, to, to, I dyrektywy unijnej. Także to obowiązuje również w Polsce. Twoje pieniądze nie są twoje. To twoje pieniądze, w cudzysłowie twoje, na rachunku bankowym tak zwanym, na ciebie zapisane i ty jesteś dumny z tego, że masz ileś na rachunku oszczędnościowym albo, albo inwestycyjnym, albo na lokacie gdziekolwiek, na, na jakieś tam, to są różne formy, Umów z bankiem to są rzekomo twoje pieniądze i tak ta umowa jest sformu sformułowana, że ty masz takie wrażenie, że one są twoje, zdeponowane w banku, ale jak się przyjrzeć dokładniej, to to jest niezabezpieczony kredyt dla banku, czyli jesteś wierzycielem nieubezpieczonym, niepreferowanym. bez ogólnych i szczególnych zabezpieczeń, tylko masz jedno zabezpieczenie z ustawy z bankowego funduszu gwarancyjnego, że twoje depozyty są zabezpieczone do jakiejś kwoty, ale gdy syndyk stwierdzi, że brak pieniędzy na te wypłaty, no to będziesz rozliczony w ustawowym terminie prawda, w upadłości na zasadzie proporcjonalnej i tyle. Nie jesteś w pierwszej kolejności. Natomiast jest jest prawdą, że człowiek zapomina o tych doświadczeniach i o tej wiedzy ekonomicznej, która przecież jest wiedzą ogólnie dostępną i w tym codziennym wirze dnia myśli tylko o tym, ile posiada i co może z tego zasobu finansowego uregulować. A tu rzeczywiście jest tak, jak mówisz, to nie podlega żadnej wątpliwości, Niemniej jednak to otrzeźwienie następuje tylko w niektórych momentach, kiedy rzeczywiście pojawiają się konkretne trudności w płynności bankowej i kasowej. Tak i ta przestrzeń krypto, wracam do tego leitmotivu, którego o dziwo nikt nie zauważa, To jest bardzo znaczące, bo te pomysły nie są przecież wzięte z księżyca i te przypuszczenia, ale są wyciszane w mediach aktywnie. Nikt o tym nie mówi, więc to już mi daje potwierdzenie takie, że tak powiem, propagandowe, że właśnie o to chodziło. To znaczy, to nie był jedyny cel, ale między innymi o to chodziło inicjatorom tego ranu na bank. No i pierwsza faza paniki, zresztą nieuniknionej, bo w systemie, który jest niewypłacalny, to musiało kiedyś nastąpić. Zostało to zdetonowane w zaplanowanym terminie, przeprowadzono i uzyskano z tego konkretne, że tak powiem, wyniki. Czyli po pierwsze, rozpoczęła się konsolidacja banków, tych małych i regionalnych, skąd znikają depozyty właśnie w efekcie paniki. Ludzie się po prostu niepokoją, że no zaraz, ale w tym małym banku no to chyba pieniędzy nie trzymamy, bo jeżeli on upadnie, to tracimy wszystko. Więc przeniesiemy się do większego banku, który nie może upaść, bo jeżeli on upadnie, too big to fail, no to wtedy Powell musi zadziałać, bo wtedy szlak trafi całą, całą ekosystem finansów. I ludzie tak, tak zadziałali. Widać odpływ pieniędzy z rachunków bankowych małych i średnich instytucji w Stanach. Czyli skutek został osiągnięty. Drugie, nadzwyczajna regulacja w przestrzeni krypto, która przechodzi bez żadnych, że tak powiem, zakłóceń i przejmowanie firm na zasadzie no, w propozycji nie do odrzucenia. Z Doliny Krzemowej na przykład. Tak, że wie pan, no, macie tam zablokowane środki, one zostaną uruchomione, ale rozumiecie, że ryzyko, Finansowe, finansowe i kredytowe Waszej firmy jest tak poważne, że powinniście przyjąć naszą ofertę przejęcia, bo później będzie gorzej. No, się tak odbywa. Duzi zjadają mniejszych nie dlatego, że chcą ich, że tak powiem, zniszczyć, tylko po prostu chcą ich zaorać, wziąć ich pod swoje skrzydła i dalej eksploatować pod własnym szyldem i marką. I ta konsolidacja w przestrzeni krypto regulacyjnej i w dużej przestrzeni bankowej się rozpoczęła. To jest pewien etap konsolidacji rynku finansów w Stanach, w dolarze. Czyli duże banki przejmują mniejsze, duże firmy krypto przejmują mniejsze. Co ciekawe, co bardzo ciekawe i znamienne, inicjatorzy te, te, tego, tej paniki, tego ranu na bank nie mieli za zadanie, to widząc po wynikach teraz i po objawach, nie mieli za zadanie, za oranie, że tak powiem, bitcoina i zakopanie go pod ziemią, żeby była kolejna panika i wtedy tanio go odkupimy. Nie, nie, nie. Efekt jest odwrotny. Tylko proszę nie wyciągać pochopnych wniosków, że, że ktoś zrobił panikę po to, żeby bitcoin podrożał, bo taki jest efekt. Nie. Ten akurat efekt jest niezamierzony... Yy, efekt uboczny, który musiał wystąpić w przypadku realizacji tej akcji, na, na co się zgadzamy, bo rynek tak reaguje, no to musimy się z tym pogodzić. Dobrze by było, gdyby staniał, no ale tak się nie dało zrobić, więc, więc drożeje, co jest potwierdzeniem hipotezy i jednocześnie rynkowym sprawdzianem, że hipoteza jest prawidłowa. Szczegółów oczywiście nie jestem w stanie tutaj wyłożyć, bo trwałoby to za długo, ale streszczenie tak wygląda nawet wybitni koneserzy tego rynku którzy że tak powiem w krypto siedzą od lat potrząsają głową ze zdumieniem i, i o, dzisiaj mamy taki przykład towarzyski no że wysiadam, nie rozumiem o co chodzi, muszę wziąć przerwę, no bo zakładali i nawet obstawiali aktywnie to, że teraz to no, skoro taka panika to Bitcoin musi stanieć Stało się odwrotnie. To jest wielka zagadka, jak to możliwe, bo wszyscy z... specjaliści z tej branży po prostu, o kurde, to jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, bo musiało być odwrotnie. No ale stało się inaczej, no bo chodziło o co innego. Inne gry są rozgrywane na wyższym poziomie. Po prostu. I tu jest dobry moment, żeby zareklamować. Za tydzień będzie webinar obejmujący ten wyższy poziom, o co chodzi i jak to się rozgrywa. Reklama jest na portalu Twoim Zorro. Widziałem już, że tam wisi i zachęca do tego. Natomiast, że to nie jest prosta sprawa, przywołałbym tu postać jednego z głównych menażerów SVB, czyli Silicon Valley Bank, Josefa Gentile. Gentile, nie wiem, czy z włoska, czy z jakiegoś innego języka należy go czytać. Dlaczego to jest postać bardzo ciekawa? Dlatego, że pracował w 2007, do 2007 roku w Lehman Brothers. I chwilę później, jak odszedł, był stamtąd, to Lehman Brothers się przewrócił i poszedł sobie tutaj między innymi ostatnio do tego Silicon Valley. I Silicon Valley też się przewróciło. Pytanie brzmi, czy to jest gość od zamykania banków? Niektórzy się nad tym zastanawiają. Czy tak może być? Na pewno przypadek to nie jest. I widać, że takie znamienite osobowości, ekonomii, bankowości mają też istotny wpływ na pewne kierunki rozwoju i zwijania się banków. Tak i tu trzeba zawsze obserwować to i analizować z tego wyższego poziomu, że tak naprawdę nie chodzi. O osobiste sympatie, antypatie, animozje, tylko chodzi o realność. Kto trzyma kontrolę i kto będzie zarabiał, jaka będzie kolejność dziobania. Zawsze o to chodziło, więc tu się nie ma co zacietrzewiać, że jakiś facet na, jest specjalistą od plajty. No po prostu taka specjalizacja, ale przecież on nie jest. Yy, urodzony do tego, tylko on no, się przydarzył i sprawdził, więc go wyszlifujemy i niech się okaże użyteczny w tym, co lubi i potrafi. Tak? Ale ta plajta nie służy temu, żeby to zniszczyć, tylko cel jest troszeczkę bardziej yy, zaawansowany i wymyślny. Nie chodzi o to, żeby coś spalić, tylko żeby to spalić w sposób twórczy. prawda żebyśmy na tym zarobili, żebyśmy uzyskali efekt celowy. Czasami koszty pośrednie są ogromne. Tutaj dowód na to mamy na Ukrainie, prawda? Ale że wojna się toczy z wielką zaciekłością i rosnącymi kosztami, no to nie jest dziełem przypadku. Zgadzamy się co do tego, że ktoś jednak no tak. ma interes i duży plan z tym związany i trzeba ten plan zdekodować na zimno spróbować ocenić, gdzie są te motywacje, które prowadzą w tę stronę zniszczenia, spalenia, z, z, no, nieekonomicznego, No bo przecież bombardowania i zabijanie ludzi w tyś, setkach tysięcy to nie jest działanie stricte ekonomiczne, ale z drugiej strony patrząc, jest to działanie ekonomiczne tylko w sensie negatywnym, ale rachunek przecież jest symetryczny w dwie strony, jest plus i minus. Tak? Można nim sterować i na plus i na minus. To nie jest tak, że, że pod, podaż i popyt równoważy się w ten sposób, że więcej produkujemy, bo jest większe zapotrzebowanie. Czasami można to zrównoważyć w ten sposób, że po prostu, co? Wybijemy konsumentów i wtedy jest mniejszy popyt i, no, i bilans się zgadza. tak? co działa w obie strony. To, to jest dosyć, dosyć wysoki poziom w tej już bym powiedział na szczelu elit władzy, którzy wartości etyczne mają sobie za nic, tam inne rachunki wchodzą w grę, ale zszedł nieco niżej i zaznaczył, że przedmiot, zarządzanie kryzysowe pojawił się grubo ponad 20 lat temu na kierunkach studiów. I jest to dosyć istotna sprawa, ponieważ jest to próba w miarę humanitarnego rozwiązywania problemów przy okolicznościach kryzysowych, czyli to, o czym wielokrotnie istotne osobi osobistości polityki i gospodarki wspominały, taki kryzys nie może się zmarnować. Yy, oczywiście pierwsze em emocje, jakie są z tym związane, a to kanalia i tak dalej, Natomiast nie do końca tak jest, bo też istnieją pozytywne przesłanki postępowania. Mianowicie, jeżeli już dochodzi do sytuacji kryzysowej trudnej, związanej z, z jakimiś bankructwami, z jakimiś niepowodzeniami, czy po prostu ze zwykłymi kłopotami jakiejś branży czy podmiotu gospodarczego, nie należy tych poświęceń marnować, ponieważ one pozwalają w wielu miejscach uzdrowić strukturę organizacyjną, pozbyć się martwych członków, że tak powiem, ślepych załóków, nieefektywnych gałęzi, oddziałów, placówek itd. itd. W ten czas żaden z członków organizacji nie kwestionuje podjętych działań, ponieważ to są działania w obliczu kryzysu w celu reakcji na wyższą konieczność, jaką jest obrona przed całkowitą upadłością. No tak, i wszyscy stają w szeregu i nie zadają zbędnych pytań i można wszystko przeprowadzić gładko, nie ma żadnych strajków, a nawet głosów sprzeciwu. sprzeciwów. No... Zarządzanie kryzysowe. Tak to działa. No. To się nie, ma, nie ma co się tym empatować, ani podniecać. To po prostu jest wysoce wyspecjalizowana dziedzina, że tak powiem, konkretnej, praktycznej wiedzy. <śmiech> Jak zwykle y, migrująca z wojskowości. Tak, bo to, to przy okazji y, II wojny światowej te badania przeprowadzono na styku psychologii i zarządzania. I to na początku było, nosiło nazwę badania operacyjne, ciekawa nazwa. Tak, tak, oczywiście. Się... No i gry strategiczne. Tak, no to wszystko wychodzi z jednego źródła. To wojna była tego inkubatorem, wyzwalaczem i polem testowym. Byłem przy tym, jak to wchodziło do polskich uczelni ekonomicznych. No i ma praktyczne zastosowania, prawda? Jak najbardziej. <laughs> Jak widać, co, co, z czego niewielu zdaje sobie sprawę, że to ma zastosowanie, no ale fachowcy akurat wiedzą po liślach płat, że pewne specjalizacje są bardzo lukratywne. Kiedy zaczynałem studia, to te dziedziny były w takim rozkwicie, że tu już kiedyś wspominałem, że byli menedżerowie od rozpoznawania szans, od zakładania organizacji, od jej rozwijania, prowadzenia w zakresie nudnego dojenia, a także migracji aktywów, a na koniec zamykania i posprzątania. Wszędzie była to odrębna specjalizacja, teraz już się powoli scala miejsca na tyle pozycji na liście płac, to musi być nieco bardziej uniwersalne, a jak chce przeżyć, to musi więcej wiedzieć. No właśnie. Jakie są twoje rokowania tutaj w związku z tym? Jak to będzie wyglądało w najbliższej przyszłości, na przykład w Europie? No Pierwszą właśnie paskółką był fundusz emerytalny ze Szwecji, który stracił miliard sto milionów dolarów poprzez aktywa umieszczone w Silicon Valley chyba. W tym drugim nie wiem, ale mniejsza o to. Ta kwota jest poraca. To jest pierwszy ujawniony przypadek. Czy ostatni wątpię? Raczej tego będzie więcej, bo pajęczyna powiązań kapitałowych jest ogromna. Wiele razy omawiałeś to na przykładzie Deutsche Bank, więc jeżeli zacznie się pewna erozja bankowości w Europie, to z całą pewnością zarówno włosktor bankowy jak i niemiecki będzie w to zamieszany. Nie wiem jaki jest aktualnie stan bankowości greckiej, bo kiedyś Niemcy usilnie pracowali nad tym, żeby się jakoś uwolnić od tego ciężaru. Czy im się udało z dobrym skutkiem tego do końca nie wiem. Niemniej jednak cała reszta jest i tak w wystarczająco dużym stopniu uwikłana, żeby mieć się czego obawiać. Przede wszystkim fundusze emerytalne, które były zobowiązane ustawowo do zakupu określonych papierów wartościowych, które przecież przez lata były na bliskich zeru stopach procentowych, kiedy koszty obsługi były kilkuprocentowe, więc jak łatwo policzyć, kilka lat przy procencie składanym pożera te fundusze. Te lata już minęły, powiem w przybliżeniu. I co tam siedzi w tej księgowości, to jest doprawdy tajemnica. Warto przypomnieć taką definicję, co to są niezrealizowane straty w bilansie. Otóż, jeżeli podmiot kupuje jakieś walory po określonej cenie, kiedy one są dosyć drogie. W nadziei, że będą jeszcze droższe. I to się niestety okazuje mrzonką, więc ma je w bilansie po bardzo wysokich kwotach i ten bilans rzeczywiście wygląda świetnie. Tam liczby są olbrzymie, wartość firmy wydaje się wielka. Jednakże w przypadku chęci zbycia takich walorów cena rynkowa, która jest możliwa do uzyskania, jest wielokrotnie niższa. I gdyby to sprzedać po tej dostępnej rynkowocenie, to byłaby realizacja strat. To zazwyczaj jest odwlekane możliwie długo po to, żeby nie pogarszać obrazu firmy zarówno wobec jednostek ratingowych, jak i wobec banków finansujących, czy chociażby wobec akcjonariuszy. My mamy teraz taki etap w Stanach Zjednoczonych, że y, tych nieskonsumowanych strat jest y, coś 620 miliardów i one figurują w bilansie po tych wysokich cenach, natomiast warte są znacząco mniej. Jeżeli dojdzie do y, realizacji tych strat, no to będzie duży, duży klops. Ja mam wrażenie graniczące z pewnością, że wyprzedzająco... Yy... Aktywowano ten kryzys po to, żeby skutki wtórne uderzyły w adwersarzy. No bo kolejny, kolejny obrazek niezgadzający się z intuicją jest na przykład na eurodolarze, gdzie w wyniku te, tej, tej paniki w Stanach euro podrożało. Mimo tego, że są poważne sygnały, że jednak europejski system bankowy, finansowy i korporacyjny jest organicznie powiązany ze Stanami, bo w, w świecie dominacji dolara nie można inaczej. I co? No i na wykresie euro drożeje w stosunku do dolara. Oczywiście za sprawą tego te, te programu ratunkowego, bo wybrane banki po prostu dostały nieoprocentowany kredyt na rok, to jest tak zwany nowy y, y, Nowy instrument, jak to Powell mówi, nowy instrument zasilania, czy tam facility, Financial Stability Facility. <głos> nie wiadomo ile tam jest bilionów, już nie mówię o miliardach, tylko bilionach w tym funduszu, bo to wszystko jest jedna tajemnica i nie wiadomo, które banki dostały dostęp do tej facility, ale no, sądząc po, tak powiem, reakcji rynku, wiadomo, że to są te akurat trzy najbardziej zagrożone, i one są uratowane w tym sensie krótkoterminowym, bo dostały dostęp do płynności i te bieżące zobowiązania zostaną uregulowane mimo tego ranu na banki i będą pieniądze na kontach co najmniej do, do tych 250 tysięcy ustawowych ubezpieczonych, a prawdopodobnie więcej. i więcej i wielkiego problemu nie będzie. No ale na zapleczu wykonano pewne operacje własnościowe, przejęcia, fuzje i tak dalej i ten proces będzie postępował. Czyli główny reżyser pozostający za Kotarą, czyli bank centralny będzie animatorem tych przekształceń no bo on dysponuje tą czarodziejską różdżką i tym źródełkiem tajnym płynności, której wszyscy łakną, bo jak nie ma tej płynności na rachunku, to nie można zrealizować wypłat wynagrodzeń i opłaty za czynsz i firma upada. Prawda? No, to takie kiedyś to była to się nazywało propozycja nie do odrzucenia, a obecnie to ma inne nazwy, to właśnie jest specjalny facility w Banku Centralnym, no ale wiadomo, do czego to się sprowadza. Jeżeli się z nami nie umówisz, to nie dostaniesz tych pieniędzy i, i zdychasz z głodu. Tak? I, I nie jesteś wart nawet 10 centów na dolarze. A jeżeli się zgodzisz, no to my cię przejmiemy za nie 10, no przyzwoicie za, za 30 centów na dolarze. Możesz się nie zgodzić. No to i tak splajtujesz, jesteś wart zero. Tak to wygląda. Wolna amerykanka, czyli dżungla, czyli banksterka, w najlepszym wydaniu. To się dzieje. Ja to mówię w skrócie, tutaj nie chciałbym się wdać w szczegóły, żeby nikt mnie tutaj nie, nie ganiał za podważenie, że tak powiem, szarganie świętości, No, ale tak to po prostu jest i będzie dalej się potęgowało. A co do europejskiego rynku, gdzie różni oficjali, m.in. Morawiecki powiedział, że o, polski rynek, o, absolutnie, jesteśmy ubezpieczeni, bezpieczni, nie mamy żadnych kontaktów. Ja podam tylko jedną liczbę. Jedna z firm, nie, nie wspomnę jej nazwy, z tego samego powodu, producent gier komputerowych na giełdzie warszawskiej. Jest tych firm kilka. Bardzo miały dużą dynamikę wzrostu w ostatnich latach, zwłaszcza w momencie covid -a. 25%, 1 czwarta jej środków obrotowych, zostało zdeponowane w banku Silicon Valley. 25% środków obrotowych firmy z Warszawy, notowanej na giełdzie warszawskiej, było zdeponowanych w banku Silicon Valley i te 25% zostało zamrożonych przez weekend. Tak, więc tutaj ma widać, że... Rozliczająca się w złotówkach, no ale ma jedną czwartą swoich obrotowych środków na wypłaty, na różne płatności bieżące. Gdzie? W banku za oceanem. Dlaczego? No bo tam są jej główni kontrahenci, poddostawcy niektórych rzeczy, również ich klienci z tej firmy, która specjalizuje się w produkcji gier komputerowych, niby na masowy rynek, no ale tam są też odbiorcy tych produktów. Tak? Logiczne. Muszą mieć dobrze yy, ulokowane i ubezpieczone i też dające jakieś tam odsetki konto w amerykańskim banku. No i pierwszy bank, który tutaj akurat z tej branży przychodzi na myśl, to jest Silicon Valley Bank. I tam mieli swoje konta. Nie jest z tym nic dziwnego. No i co? Jeżeli by ta firma upadła, ten bank amerykański, to co by się stało z firmą giełdową z Warszawy? Ona by po prostu splajtowała. <śmiech> I rozlicza się w złotówce, nie jest nawet w euro. I co? No i do widzenia. Dlatego to... deklaracje o bezpieczeństwie uważam za mocno przesadzone w obecnym yy, rozwoju wydarzeń. Tak, i to tak zostało zaplanowane. I ci, którzy rozumieją cokolwiek z tego, co się dzieje, wiedzą, o co chodzi i będą poddawali się temu miękkiemu dyktatowi na zasadzie pan wie, a my rozumiemy. Jeżeli panu się nie podoba, w każdej chwili może pan wyjść. To jest wojna walutowa na wyższym poziomie. To jest wojna gangsterów. Tutaj bym powiedział, że na najwyższym poziomie, na najwyższym szczeblu strukturalnym. Ponadto jesteśmy w na progu resetu finansów, ale ten reset bardziej ma przypominać zwałkę, ponieważ poziom zadłużenia wymknął się już właściwie czarnoksiężnikom nawet, jaki on jest, ten oficjalny i nieoficjalny, jeżeli się do tego doda czarne projekty wojskowe i różne tego typu niejawne finansowania, no to on przekracza w ogóle wszelkie granice wyobraźni, to się nie może skończyć dobrze. Że te upadłości będą dosyć dyskretne. Że to mieliśmy taki pierwszy sygnał i następnie pójdą z pozoru niepowiązane rzeczy. Oczywiście przy dużej współpracy rządów, które w celu zapobieżenia panice będą próbować uspokajać e, opinię publiczną że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, że ten bank który ma e, problemy czyli Silicon Valley to jest jakiś e, naprawdę prowincjonalny bank gdzieś tam z amerykańskiej wioski e, oczywiście większość e, telewizów i e, słuchaczy radiowych nie sprawdzi jakie poziomy kapitałowe tam m, wchodzą w grę jak w ten dzień wyglądała tabela kapitalizacji banków amerykańskich wszystkich, e, jakie były tam kolory, bo tam dominował, znaczy nie dominował, tam był wyłącznie czerwony, który <śmiech> obrazował absolutne straty, gdzie najniższe straty z tej tabeli to były 12% i to miał y, y, JP Morgan, miał y, taki poziom strat z, z tego względu, że Miał pierwszą pozycję w rankingu, więc on stracił tylko 12% tam i po przecinku coś. Później była oczywiście cała plejada 13-14 i tak dalej, ale było sporo banków na poziomie 60-80-90%. Był tam jeden rodzynek powyżej 170%. Nie wiem jak oni to zrobili, bo to już naprawdę trzeba być czarodziejem ekonomii, żeby... Oczywiście da się to zrobić, bo jeżeli się policzy spadek określonych parametrów ekonomicznych w stosunku do innych, to może wyjść 170%. To są takie czary-mary statystyczne, nie dla wszystkich dostępne, niemniej jednak tutaj widać, że chłopaki się starają, żeby dokonywać tutaj magicznych cudów. Ale co by nie było, myślę, że te 12-15% w ciągu jednego dnia, dosłownie pierwszych godzin, czy nawet niektóre straciły w przedsprzedaży, zanim giełda ruszyła. Więc coś się dzieje. Przywołałbym znowu wykres, który jest co prawda takim blikiem jednodniowym, jeżeli chodzi o obligacje dwuletnie amerykańskie, gdzie były podane wartości zmian dziennych od 1984 roku ubiegłego stulecia i oczywiście znaczące momenty kryzys 1987 czarny poniedziałek potem World Trade Center potem Man Brothers no i dzień dzisiejszy muszę powiedzieć że na drugim miejscu był e, czarny poniedziałek z 1987 roku, natomiast dzień dzisiejszy e, pozycję pierwszą i tutaj spadek był największy. Oczywiście to jest tak, jak to jest migawka. W procesach ekonomicznych liczą się też trendy krótkoterminowe, średnio i długoterminowe. To są inne rzeczy. Niemniej jednak świat jest obecnie w innym momencie. Poziom nadwyrężenia, zadłużenia i zabełtania tych wszystkich instytucji jest największy w historii. Tak. Piątek, czy ten weekend, to był weekend Bear Stearns. Jak pamiętamy, po chyba trzech kwartałach dopiero nastąpiło duże tąpnięcie, czyli upadek Leymana i zatrzymanie giełd i te nadzwyczajne programy ratunkowe 2008 Czyli e, teraz, e, patrząc na to, co się wydarzyło, e, stwierdzam kilka rzeczy. Po pierwsze, że jest realizowany, czy realizuje się ten sam organiczny scenariusz, bo innego być nie może w tej sytuacji niewy, uogólnionej niewypłacalności. Czyli znowu Bernstein lehman ale Turbo. No i mamy bardzo dobry, że tak powiem, poziom odniesienia, bo okazuje się, że ten Bursterns numer dwa już jest na poziomie Leymana, to możemy sobie wyobrazić, że za kilka miesięcy maksimum dziewięć, daję Ci gwarancję, że będzie to szybciej, bo dynamika przyspieszyła, w szczególności w warunkach wojny światowej, finansowej na razie, <grym> nie gorącej. No to, to by oznaczało, że leyman numer dwa zwyczajnie wywróci wszystko do góry kopytami i będzie koniec rest in peace tego systemu finansów. No bo taka jest konieczność dziejowa. Ten system finansów musi się rozwalić, bo musi nastąpić w końcu ten wielki reset. No i ja zrazu Ci wielką tajemnicę, którą wszyscy widzą, ale nie chcą zrozumieć. Zresztą ten reset wykona się jego pierwszy akt w tym roku. Tak, to już jest niebawem rzeczywiście. Ja bym tutaj wskazał na Krzysztofa Strzuchowa, ponieważ analizuje jego audycję nie sam jeden, bo więcej jest osób zainteresowanych pod względem finansowym zawsze coś ciekawego opowie i niejednokrotnie czeka się tylko na dosłownie kilka zdań, które zazwyczaj zjawiają się na samym końcu. I tutaj wczorajsza audycja była niezwykle ciekawa. Ostatnie 10 minut, a praktycznie tylko dwie. Mianowicie ten model resetu, co widać, że obserwujemy, jest rozłożony na dłuższy okres czasu. Dłuższy oznacza miesiące. E, miesiące lub tygodnie. Natomiast z całą pewnością nie godziny i dni. E, nikt z głównych graczy nie jest zainteresowany kryzysem eksplodywnym. To powoduje absolutne straty, panikę i można być zadeptanym w tłumie. E, główni gracze dokonują najistotniejszych działań w absolutnej ciszy gabinetów. Zanim ktokolwiek się zorientuje, wszystkie ruchy są zaplanowane, czekają na dogodny moment i jeżeli taki sygnał następuje, są wystartowane. Natomiast inwestorzy średniego i niskiego szczebla orientują się dopiero po wydarzeniach, które zaistnieją na rynku, ale to jest jak zwykle za późno. Jeżeli już każda praczka, sprzątaczka, każdy taksówkarz i sklepowa mówi, że trzeba kupować lub sprzedawać takie czy inne akcje, walory, obligacje, to znaczy, że to już jest dawno po zawodach. Te sprawy rozgrywają się zanim ktokolwiek w popularnym środowisku się o tym dowie, więc warto te symptomy śledzić i y, reagować stosownie do tego, o ile jest taka oczywiście możliwość, bo nie zawsze da się upłynnić pewne rzeczy. Więc y, reasumując, y, będzie to przeprowadzone y, i to mówi wizja Krzysztofa z I Ja widzę to w ten sam sposób i w ten sam sposób to odczytuję z tego względu, że strategicznie, gdybym organizował taki kryzys tak bym właśnie zrobił, ażeby raz po raz coś zwalić, to tu, to tam, raz coś większego, raz coś mniejszego. Przetykać to należy informacjami pozytywnymi, szeregiem innych działań, które odwracają uwagę, tak żeby ta migracja środków finansowych następowała skutecznie, szybko i dyskretnie przede wszystkim. Tyle bym w tym temacie mógł y, powiedzieć. Ja jeszcze może uzupełnię liczbowo, żeby mieć jakieś pojęcie o rzędach wielkości. Co do tej firmy, jednej z wielu, y, nie mówię o tej największej. Mówię o tej trochę mniej znanej, której konta, że tak powiem, zamrożono <laughs> przez weekend. Santa Clara bodajże ma siedzibę ten bank Silicon Valley. Te 25% środków obrotowych to jest około 25 milionów dolarów, czyli 100 milionów złotych ponad. Czyli środki obrotowe tej firmy to jest kilkaset milionów złotych. Ona generuje, załóżmy tam brutto z dochodu kilka, kilkanaście milionów rocznie, ale na, na tym kapitale obrotowym kilkuset milionów, no bo tak to się odbywa. To nie jest tak, że zarabiamy, sprzedajemy za, za, za kilkaset milionów i to jest zysk. Prawda? Tego zysku jest tam kilka, może kilkanaście milionów. A, a, a ta cała reszta to są koszty, które się obracają i tych pieniędzy musimy płacić dostawców, tam swoich podwykonawców, pracowników, zus -y i inne rzeczy, prawda? Żebyśmy zrozumieli, jak prawdziwy biznes działa, to nie wszyscy to kumają, że to te wielkie pieniądze na kontach, ojejku, ale co oni są bogaci. No, być może są bogaci w sensie teoretycznym, ale firemka, która ma... Te, te, te nawet 100 milionów złotych na kontach w jednym banku, to nie są żadni kryzusi. To jest firma średniej ligi z Warszawy, która przecież nie jest rynkiem stricte światowym. To jest jakieś zadupie świata. No ale mamy ambitnych młodych ludzi, którzy pracują w tej, w tej branży, robią dobre gry komputerowe i wybijają się na rynku światowym. Dzięki temu zarabiają dobre pieniądze. No ale jeżeli jakiś bank upadnie gdzieś tam, w Stanach, no to ich sny o nagle się rozbijają, no bo nie mogą zapłacić kolejnej raty ZUS-u na przykład. Pamiętajmy o tym, bo te 100 milionów złotych zamrożonych za Atlantykiem w tej konkretnie firmie, to jest być albo nie być dla dla firmki, która zatrudnia tam, załóżmy, kilkadziesiąt osób z rodzinami, tak? daje im środki utrzymania. Ci ludzie tam pracują aktywnie, robią różne ciekawe rzeczy na, na ekranach tych komputerów, które nie są realne nawet. Tak? To się wszystko odbywa gdzieś tam wirtualnie. Ale to jest dobry zarobek, dobre pieniądze i dobre utrzymanie i nagle benz. Nie ma środków obrotowych, nie mamy, żeby zapłacić zus -u. i co wtedy robi Urząd Skarbowy? Zamraża ich konta na przykład w PKO S.A. Po siedmiu ja dniach. Rozumiesz, co ja mówię? Rozumiem, aż nadto dobrze. Ja bym tutaj przytoczył taką sytuację z dużo niższego szczebla z okresu właśnie pandemii, gdzie to jest sytuacja realna, autentyczna gdzie kontrahent, który był odbiorcą głównych, głównej produkcji z kilku tygodni, to była finalna główna zapłata za dostawę towaru, nie mógł wejść do banku, ponieważ właśnie w ten dzień któraś z pracownic miała COVID-a, w związku z tym cały oddział został w trybie natychmiastowym zamknięty nie można było dokonać przelewu w sposób internetowy, ponieważ potrzebny był jakiś podpis na protokole i dostarczenie e, jakichś dokumentów do tego protokołu, do załączników. E, I to się okazało, że e, następnie zaczęły się jakieś inne lockdowny, praca zdalna, urlopy pracownic bankowych, dosłownie komedia e, pomyłek e, i różnych e, niedociągnięć, ale w wyniku którego te pieniądze nie szły przez kolejne Osiem czy 9 tygodni, a to były główne pieniądze na wypłaty, ZUSy, VAT, zapłatę kontrahentów za bieżącą produkcję, uruchomienie dostaw na następne produkty. To od, od sukcesu do porażki w, w polskim biznesie to jest doprawdy jeden krok. Tutaj można w jednej chwili stracić wszystko z powodu najdrobniejszego potknięcia zupełnie Yy, przypadkowych ludzi yy, to się nazywa efekt motyla i w tym przypadku yy, może skutkować upadłością firmy albo bardzo poważnymi problemami, więc niekoniecznie nawet aż tak duża skala jest potrzebna, chociaż ona i tak jest mikro w stosunku do gigantów światowych. My zwykle w Polsce yy, opieramy się tutaj na firmach małych i średnich. Yy, średnia firma yy, kończy się przy 50 osobach więc to są naprawdę mikrostwory w, w, w światowej skali, a mimo to dają utrzymanie bardzo wielu ludziom w naszym kraju. To jest wysoki procent działalności gospodarczych. Z jednej strony to dobrze, że to jest taka mała działalność, bardzo elastyczna, sprytna, szybka, niemniej jednak bardzo wrażliwa na te wahania rynkowe i takie sytuacje się zdarzają. Myślę że w obecnych okolicznościach należy posługiwać się ogromną czujnością i uwagą w tym, co się dzieje, bo najgroźniejszym momentem jest piątek po południu na giełdach i na rynkach światowych i na, pośród wielkich organizacji, które zwykle w tym momencie rozpętują jakiś kryzys. No i właśnie na tym efekcie motyla wygenerowano tę panikę. I były już gotowe rozwiązania, że tak powiem systemowe, sugerujące odpowiednie zachowanie kontrahentom. Czyli weźmie pan korzystny kredyt, a my panu pomożemy się zrestrukturyzować. Znajdziemy panu nabywcę. <śmiech> tak to <śmiech> wygląda. To jest podstawowy, że tak powiem, cel tego zamierzenia. Oczywiście w otoczeniu rynkowym, bo podłoże do tego pożaru jest po prostu dostępne. To jego się dało rozpalić bardzo łatwo. Ale ktoś go wykorzystał twórczo w sposób świadomy z premedytacją, że, aby przeprowadzić dużą operację w skali makro i, i ta operacja będzie nadal prowadzona. Takie są moje wnioski z, z obserwacji tych bieżących wydarzeń w określonym, zaplanowanym kierunku, który jest zgodny z interesem strategicznym dolara i generalnie Stanów Zjednoczonych. To jest przejaw wojny monetarnej, finansowej, gospodarczej ze światem także. Jeżeli jesteśmy na etapie tutaj e, oglądania dolara na widelcu, no to jest to bardzo szczególny moment, ponieważ m, rozpoczęcie procesu eliminacji dolara, a przynajmniej jego margin marginalizacji e, w, w handlu międzynarodowym jest już dosyć widoczne. Weźmy ostatni weekend, to bodajże piątek, gdzie przy chińskim udziale Arabia Saudyjska pojednała się dyplomatycznie z Iranem, bo tego nie można nie zauważyć. Po siedmiu bodajże latach wrogiej polityki, ochłodzenia i zerwania relacji Nagle następuje pojednanie pod egidą chińską. Jak widać wyraźnie z tego wszystkiego, lepiej handlować niż walczyć i się spierać. Chiny nie mogą sobie pozwolić na tego typu spory we własnej trzutce, czyli w BRICS. Tutaj widać, że to dążenie do uporządkowania relacji azjatyckich jest bardzo silne. Co więcej, odbywa się w ekspresowym tempie, bo tu praktycznie co tydzień następują jakieś kroki milowe. <śmiech> I tym razem też tak było. Zdjęcie było przełomowe. Oczywiście odbiło się w prasie Izraelskiej że że jest to wielka porażka dyplomatyczna Izraela, ponieważ te dwa państwa pod przewodnictwem Chin brzmią siłę gospodarczą. No, od długich lat przecież animozje między szyitami a sunitami są twórczo wykorzystywane przez Tel Aviv do, do, do rozpalanie wewnętrznej wojny między Arabami. Chińczycy z zewnątrz, z zupełnie innego obszaru cywilizacyjnego, skutecznie tę wojnę przygasili, przynajmniej na razie. To, to dla mnie to jest dowód konieczności uznania, że tak powiem, kunsztu dyplomacji chińskiej. Można ich nie lubić, można się z nimi spierać, ale trzeba docenić ich dokonania, bo tego cudu nikt nie przewidywał. Nikt go nie planował, nikt go nie widział na radarze. Nikt! Z przestrzeni zachodniej. Wszyscy ocknęli się nagle jakby z ręką w nocniku, zaraz, ale przecież to kurde, jeszcze wczoraj było niemożliwe. No ale się stało faktem. I to jest naj najlepszy dowcip w tej całej historii, że z dnia na dzień zatrzymała się wojna trwająca równolegle z Syrią lat 8 czy 10 już w Jemenie. Tak znikąd się wziął rozejm, zawieszenie broni, tu nie ma problemu i nie ma tej irańskiej gwardii republikańskiej, w ogóle nie ma żadnego problemu z Huti i tak dalej. Co się stało? Taki Iran z radością donosi, że to jest wreszcie szansa, żeby zrobić tam porządek, wprowadzić pokój, uporządkować sytuację gospodarczą i nawiązać oczywiście współpracę handlową. Tutaj, tutaj właśnie widać, że to pączkowanie BRICS-ów widać, że jest tak lukratywnym celem wielu krajów, i one już to widzą, zarówno małe kraje Zatoki Perskiej, jak i duże kraje azjatyckie, widząc, że strefa zachodnia no, wplątuje się w jakiś absurdalny chocholitaniec. Po prostu dążenie do zwykłego, codziennego życia, gdzie się handluje, sprzedaje, pracuje, gdzie jest rozrywka i i podróże i turystyka to, to jest jak najbardziej widoczne. W, w tym kraju, znaczy w, w tym okresie 20 krajów chce wejść do BRICS-ów. Jeszcze w sierpniu chyba jest ten, ten zjazd, który ma to zatwierdzić. Jeszcze zdaje się Meksyk nawet tutaj swój anus wrzucił. Razem z Argentyną. Razem z Argentyną, no to to już, bo Brazylia tam się już znalazła, tak? Tak, to no, znaczy oficjalnie i... chyba nie jest potwierdzone, ale Lula przecież tam się obciskuje i tam nie ma żadnych <głos> przeszkód, żeby wejść, bo jego tam zapraszają i szeroko otwierają ramiona. W końcu Brazylian to jest bardzo ludny kraj, 200 ileś tam milionów mieszkańców jest to. No. Na pewno go nie zostawią samopas, kiedy chce. Tak, więc to, co jeszcze rok temu, czy jeszcze nawet pół roku temu mogliśmy zgadywać, teraz jest już faktem. Rosja, Chiny, Indie, Arabia Saudyjska, Iran, Turcja, Brazylia, Meksyk, to są wszystkie kraje, które aspirują. Plus cała zgraja tych małych, niewielkich państwewek towarzyszących jest w orbicie BRICS-ów i widać, że tam taki nawet bym powiedział optymizm z tym związany, że oni wreszcie sobie poradzą bez petrodolara, bez hegemona, coś co już przez wiele dziesięcioleci wszystkim dopiekło. I ten sprzeciw jest z jednej strony złośliwy, a z drugiej bardzo radosny w nadziei na, na przyszłe interesy. Nie ma już wątpliwości, gdzie przebiega nowa, żelazna kurtyna. Jesteśmy tego świadkami dosłownie w ostatnich miesiącach. Tak, to próg przekroczono i to jest ta wiadomość jakby optymistyczna, która mówi, że wszyscy się cieszą, że wchodzimy w nowy okres. Ale ja dam ci trzeźwiącą wiadomość negatywną. Nie, to, nie, o, nie, nie obędzie się przez drogi bez drogi przez mękę. Będzie lodowaty prysznic, który jest zaplanowany przez Wodwecie do tych działań i musi nastąpić tak, tak zawsze było w historii. Logika sporu i walki no to przewiduje. No, no tak tutaj jednym z haseł jest pospokój do Pekinu. My te hasła tutaj dzisiaj realizujemy w, w kolejności odwrotnej. Zupełnie to, co było zakończeniem zeszłego tygodnia, stało się początkiem tygodnia bieżącego. Niemniej jednak widać, że pojawia się pewna logiczna konsekwencja w tych tytułach, które przesłałem Ci do dzisiejszej niespodziewanej audycji po spokój do Pekinu, ale po benzynę do Baku. Mianowicie nowością jest to, że Azerbejdżan ubrał sobie kapelusz i teraz jest po innej stronie. Podpisano z Izraelem bardzo istotne porozumienia w zakresie konwencji otwartego nieba. Udostępniono lotniska wraz z infrastrukturą. A czemu to ma służyć? Ano, w drodze do roboty i w drodze z roboty y, mogą sobie myśliwce bombardujące tam zacumować, natankować. Y, piloci mogą skorzystać z toalety. To jest bardzo istotna sprawa, ponieważ droga do Iranu y, w przypadku zasięgów myśliwców bombardujących jest tylko w jedną stronę i kawałeczek z powrotem. Nie są w stanie wrócić do macierzystej bazy bez międzylądowania lub bez tankowania w powietrzu. Azerbejdżan wyszedł tutaj naprzeciw tym wszystkim potrzebom i radykalnie stanął po stronie izraelsko-amerykańskiej. No tak i w konflikcie z Iranem oczywiście będzie brał aktywny udział i to się nie da schować. Tutaj my jesteśmy neutralni. Po prostu wybrał konkretną stronę, no i będzie oczywiście ponosił tego konsekwencje. Ja yy, yy, yy, wspomnę jeszcze moment o tym Jemenie, który nagle się pojawił yy, jako yy, oaza pokoju wybuchającego dzięki Chińczykom. No, ta wojna, tam się tocząca w sposób bardzo brutalny przez ileś tam lat pochłonęła kilkadziesiąt tysięcy, co najmniej ludzi. Tak, i to zupełnie u nas nie było zarejestrowane. Tutaj jeden z takich lokalnych konfliktów, nikogo to nie interesuje. Ale przecież ten kraj jest całkowicie zdewastowany w wojnie religijnej, e, takiej plemiennej, można powiedzieć. Ci ludzie z wielką ulgą patrzą w przyszłość, no bo w końcu może zaczną normalnie żyć na tych gruzach. Także wiesz, z perspektywy człowieka zbombardowanego to, to, to wygląda zupełnie inaczej. I pomoc nawet z dalekich Chin jest witana z otwartymi ramionami. Tak, bo lepszy jednak spokój niż wojna, tym bardziej, że tutaj Chińczycy są relatywnie neutralni politycznie. Chcą mieć zapewniony spokój i bezpieczeństwo tego obszaru pod względem handlowym i militarnym oczywiście, bo to się nie da rozdzielić. Zastanawiam się, czy istnieją jeszcze jakieś znaczące kraje, które nie wybrały strony. Zapewne Turcja tu jako pierwsza się kojarzy, ale czy aby na pewno ona nie wybrała strony, tak w dłuższym okresie wydaje mi się, że ta strona jest już przynajmniej um, oglądana z sympatią. Tak, to no, nie mamy jasności co do Erdoana, podobnie jak nie do końca mamy jasność w temacie Orbana. No Orban swoje tutaj sympatie okazał, zadeklarował się przed narodem, że nie będzie wpędzał ich w wojnę, że to nie jest ich wojna, że bezpieczeństwo gospodarcze jest równie jak bezpieczeństwo polityczne, tym bardziej nie stoi po żadnej ze stron konfliktu na wojnie. Na co? odezwał się ambasador amerykański i groźnie pogroził palcem Orbanowi, żeby się miarkował, ponieważ wiosna się zbliża, wiosna się zbliża, może także i w Budapeszcie pojawić się ta wiosna, taka jak w Arabii, takiej czy innej, w różnych krajach, i w Syrii, i w Libii, Także y, może to być poważna sprawa y, z, z tym grożeniem. Jak tam będzie, o, o, dowiemy się w, w najbliższych, myślę, tygodniach i miesiącach. Czy do tego dojdzie? No nie wiem. Y, w każdym razie ostrzeżenie było poważne jako działanie na szkodę Unii Europejskiej, na szkodę NATO y, i na szkodę oczywiście Stanów Zjednoczonych. No ale wyraźnie przez, powiedziano, że moment neutralności minął, że Węgry nie mogą pozostać w tym układzie neutralne, muszą wybrać stronę. Koniec. I to w sposób trywialny i, i wręcz hamski widać także w Warszawie, że nie ma możliwości pozostania neutralnym. Tak, że to W przestrzeni tak zwanej publicznej nie toleruje się żadnych stanowisk um, pośrednich, czyli rozważających jakieś um, wartości um, i, i kwestie. Ci ludzie, którzy chcą je debatować, po prostu są eliminowani z tej debaty publicznej. Jesteś albo ruską onucą, albo y, zwolennikiem jedynie poprawnego kierunku. Tak? I nie ma więcej miejsca w spektrum dyskusji politycznej. No to już są media przedwojenne, bym powiedział, jeżeli ten poziom wchodzi. To już obserwujemy u nas w kraju, gdzie Staszek Kamienna Szczęka ostro działa na Twitterze. Pseudonim... Ciężki młynek, że tak powiem. Wiadomo, o kogo chodzi. Jest to dosyć dokuczliwe, bo mylenie wolności słowa z jakąś agenturą no to nie stoi, że tak powiem, na poziomie społeczeństwa demokratycznego i to już obserwujemy bardzo mocno. Z wolnością słowa zupełnie to nie ma nic do rzeczy. Jak będzie dalej, ja nie wiem, czy ludziom się to znudzi czy się nie znudzi, czy będą to dalej przyjmowali bezkrytycznie, zobaczymy. Wybory są na jesieni planowo oczywiście, bo czy one do, dojdą do skutku tego też nie wiemy. Czy coś się nie wydarzy grubszego, zobaczymy. Póki co użeramy się z kryzysem tutaj bankowo-finansowym, który jest bardzo rozwojowy i y, może skutkować zupełnie, y, że tak powiem, nieoczekiwanymi zwrotami wydarzeń, y, oczywiście przykrytymi y, deklaracjami o pełnym spokoju, pełnej kontroli wypłacalności. Ja tylko y, przypomnę, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny Oferuje zwroty depozytariuszom banków do 100 tysięcy euro. To relatywnie wysoko, bo to jest chyba dyrektywa unijna, ale rozłożone na 60 miesięcy z ewentualnym zamienieniem na akcje lub obligacje lub inne papiery wartościowe stosownie do okoliczności. Jest taka furteczka maluteńka. Poza tym bankowy fundusz gwarancyjny oferuje gwarancje dla wartości 2% wkładów. Także niech to będzie przestrogą, że jednak najlepiej zadbać o własne oszczędności samemu i monitorować sytuację na bieżąco. No to się niebawem, że tak powiem, okaże na twardo i wtedy ułamek społeczeństwa, będzie kiwał głowami i mówił, no widzisz, mówiłem ci, a nie chciałeś słuchać, a 90 ponad procent będzie z no, ale przecież to, to jest niemożliwe. No jak to się stało? I tak to się rozegra po prostu, więc to jest moment resetu, przewalcowania, jednym z symptomów tego są właśnie takie okazy, jak ciężaryn i tam inne osobniki z przestrzeni medialnej, bez żadnych kwalifikacji, bez żadnego warsztatu. Chamy niepolerowane, które wtłaczają tę prymitywną propagandę przez okienko i należy ich słuchać, bo jak nie, to przyjdzie ABW nad ranem i się zaresztuje. No, tak to wygląda, więc trzeba patrzeć na znaki, obserwować, analizować. I tutaj historycznych, tak powiem, prekursorów nie brakuje. Wystarczy trochę postudiować te nastroje. Gdzie w Niemczech, w Polsce, na przestrzeni ostatnich stu lat mieliśmy kilka takich przykładów, więc to nie jest nic nowego. Wystarczy analizować te przejawy, dokąd to prowadzi i co to naprawdę znaczy. Schematy po... są dokładnie te same. Idealnie, wręcz powiem Ci, że gęsia skórka mi wyskakuje jak na, na to patrzę, no bo ja bym nie chciał być tego uczestnikiem, no to po prostu znalazłem się w tym miejscu i widzę, schematy historii, której niespecjalnie dokładnie studiowałem, przyznaję się nie jestem tutaj wielkim tam autorytetem w tej dziedzinie ale te obrazki są po prostu tak uderzające i tak porażające no że mi po prostu włos siwijający staje na głowie <śmiech> a nie jestem specjalnie bojaźliwy no. więc no, jeżeli ja to widzę, no to uważam że moi rodacy i <śmiech> współplemieńcy powinni to w końcu dostrzec. Myślę, że oni to dostrzegają, bo inaczej by tutaj państwa nie było w tych audycjach, a to drono jest jak zwykle dosyć stałe. Ta dzisiejsza nasza audycja jest zupełnie nieprzewidziana, ale w takich okolicznościach przyrody musieliśmy ją zrobić i trudno się było oprzeć żeby nie pogadać chwilę, to dosłownie było na żywo kilka, kilka minut tutaj technicznych połączeń i, i ustawiania parametrów. Natomiast od razu wystartowaliśmy z gadką, żeby nam nic nie umknęło, ponieważ to pierwsze wrażenie, które jest związane z obserwacją tych wydarzeń, bo to jest coś co najmniej tak dużego jak Lehman Brothers w 2008 roku, a dla wtajemniczonych to jest domknięcie czegoś znacznie większego i rozpoczęcie tego okresu właśnie wielkiego resetu, który był przecież w zeszłym roku przewidywany, że to w pierwszym kwartale się rozpęta i właśnie się rozpętuje. Myślę, że zatrzymanie tego nie jest możliwe już, to się będzie toczyć z początku powoli. Natomiast im bliżej takich radykalnych działań, tym szybsze będą te zmiany, tym bardziej radykalne, gwałtowne i zaskakujące. Mam nadzieję, że nikt z Państwa, z naszych słuchaczy, zaskoczyć się nie da, podejmie właściwe kroki stosownie do swoich tutaj możliwości i potrzeb i że ta nasza rozmowa na coś się Państwu przyda. Dlatego, że teraz wszystko przebiega już w tak błyskawicznym tempie, że praktycznie nawet na notatki nie ma czasu. Ta wymiana informacji jest na gorąco każdego dnia pośród osób zainteresowanych. Co kto znajdzie, to wrzuci. To się na bieżąco komentuje. Czasem są to jakieś y, krótkie skróty y, literowe, y, które się od J zaczynają, a na desie kończą, y, obserwując kolejne wykresy. Y, w każdym razie y, można y, dużo stracić, y, chociaż niewiele zyskać. No właśnie, że tutaj niewiele można zyskać. Niestety bo w takim momencie jesteśmy, że szykują nam straty. Także no, jest inna. Powinniśmy działać, tak powiem, w obronie. To jest najważniejsza strefa naszego skupienia. Obrona. A tak być może gdzieś tam, jak się przejaśni, ale musimy obronić to, co mniej więcej mamy. Bo, bo idzie na nas atak. I to się tak skończy, że będziemy mieć straty globalnie, no bo na tym polega reset. Więc e, proponowałbym od, zmienić swoją optykę, przestawić swoje nastawienie psychologiczne z y, wersji ekspansywnej, która dominuje wciąż, na Przeciwieństwo, czyli obronę pozycy, pozycyjną. To pomaga, to przestawienie pomaga w widzeniu y, wydarzeń, że to nie jest tak, że my możemy tu zaatakować i zdobyć przyczółki. Nie, nie, nie. Idzie na nas lawina i musi, musimy się tak spozycjonować, żeby nas po prostu nie rozwalcowało. Więc myślę, że w, tym, w tej przenosi nie ma dużej przesady, ale dopiero z czasem się okaże, że, że jest idealnie adekwatna do sytuacji, <gryw> ale wtedy będzie już za późno na cokolwiek. Znowu przywołam pojęcia z wojskowości. Minimalizacja strat własnych w przeciwieństwie do sukcesu za wszelką cenę. No Ta właśnie. minimalizacja jest bardzo istotna, ponieważ ona powoduje, że trzeba dobrze obserwować to co się dzieje, ugruntować się na zajętej pozycji, umocnić, zyskać współpracowników, popleczników i wspólników niedoli, że tak powiem, ponieważ razem zawsze łatwiej przetrwać to wszystko. Jako istotę społeczną nie możemy przetrwać w pojedynkę. Nie da się. No, to, to, to trzeba sobie też głęboko y, uświadomić i zakarbować. Jesteśmy istotami społecznymi. Nie, nie jesteśmy w stanie żyć w pojedynkę. Po prostu tak jest. Inżynierowie społeczni korzystają z tego pełnymi garściami, zarządzając nami jak stadem właśnie z, tego, z tej przypadłości, że w samotności umieramy. Jesteśmy stworzeniami społecznymi i oni to wykorzystują. No to spróbujmy znaleźć te elementy obronne w tym systemie. Tak. Dzisiaj pierwotnie planowaliśmy audycję najpierw na 30 minut, potem na 40. Potem myślę sobie, godzina to będzie absolutny koniec już. A jak widać, że było o czym mówić, ten temat jest niezwykle gorący, ponieważ wchodzimy już w widoczną realizację planów resetowych. To, o czym mówią zaawansowani analitycy, pokroju Nenera czy Armstronga. To jest właśnie ten moment. To są te najbliższe dni. Już to wystartowało i już jesteśmy świadkami rozwoju wydarzeń. Polecam śledzić pracę, prasę branżową, wybrane Twittery, które o tym donoszą na bieżąco. Rzeczywiście dużo tutaj jest zdarzeń takich nagłych. I jeżeli media głównego nurtu zaczynają coraz bardziej uspokajać, to proszę się nie dać zwieść i podejmować własne, wcześniej zaplanowane działania niezwłocznie. Tak. I czynić to bez lęku. Bo to wciąż nie jest i nie będzie koniec świata. <śmiech> po prostu. To będzie ciąg dalszy troszeczkę inaczej. Ale my musimy przetrwać, przeżyć i być w dobrej kondycji. Po prostu. Będziemy żyć. Nie damy się okiełznać, zastraszyć i podeptać. Po prostu będziemy żyli wbrew wszystkiemu. Jeszcze warto wspomnieć o takim pojęciu ekonomicznym, jak utracone możliwości. Ja bym zaapelował, żeby nie nałować utraconych możliwości. Te możliwości są odroczone, a niekoniecznie utracone. Ci, którzy dobrze ustawią się do tego kryzysu i przetrwają go w nieuszczerbionej postaci lub w niewielkim wyrężeniu, z automatu zajmą doskonałe pozycje wyjściowe, resetowe, ponieważ otoczenie zdecydowanie będzie musiało obniżyć układ odniesienia związany z założnością i z zajmowanymi pozycjami ze względu właśnie na utratę różnych walorów, środków i aktywów. Więc z automatu ci, którzy nie dali sobie wydrzeć tego, co posiadają będą na pozycji wysokiej. Tak, czyli dzisiejsi średniacy mogą być bogaczami jutro. A niejednokrotnie pewna, że tak powiem, analiza porównawcza pozycji decyduje o poziomie zadowolenia, bo nie wszyscy oczywiście tak mają. Dla wielu osób zamożność to stan umysłu. Nie muszą się porównywać z nikim. Natomiast niektórzy rzeczywiście porównują się, może mają taki typ osobowości, jest to jakby naturalne, jest to przymiotem człowieka. No i to porównanie wtedy jest istotne i jeżeli wypada korzystne, no to wtedy samo poczucie się poprawia. Niemniej jednak myślę, że tutaj chodzi o przetrwanie o bezpieczną pozycję wyjściową do nowego systemu, który dopiero się tworzy, to rozdanie będzie dosyć radykalne. To będzie przewrócenie stołu i wszyscy od nowa będą zajmować swoje pozycje. To Ostatnio taki moment był chyba w 1945 roku, jeżeli bym mógł to porównać. Tak mi się wydaje. No kolejna, że tak powiem, ta rewolucja, kolejny cykl, duży cykl gospodarczy się otwiera. No i trzeba się w nim znaleźć. No. I tyle. To na dzisiaj, że tak powiem, kazanie... Myślę, że wszystko, tak. Wiesz, <laughs> tematów izraelskich nie zaczynam. Niech oni się tam wyklują, bo oni tam robią bardzo dziwne rzeczy. Jak się ich śledzić na co dzień, to można zupełnie się zdziwić, ponieważ ich gierki to jest bardzo wysoki poziom intrygi. Myślę, że opinia publiczna nie jest w stanie się w tym zorientować. Dość dodać, że Smotrich wybrał się, czyli minister finansów, dosyć znienawidzony wśród diaspory amerykańskiej i brytyjskiej, wybrał się właśnie do Stanów. I okazuje się, że głównym jego osiągnięciem i to zupełnie niezamierzonym było zjednoczenie wszystkich oponentów naprzeciwko siebie. Także nawet ci, którzy się normalnie nie zgadzają, którzy mają odrębne cele, interesy, wszyscy stanęli zgodnie w jednym szeregu sprzeciwiając się jego występom i wizytom w Stanach. Może to jest kierunek, który rozwiniemy szerzej następnym razem. Poobserwujemy sobie jeszcze troszkę i zobaczymy, jaki to będzie miało wpływ na kwestie irańskie, nuklearne, wojskowe i jeszcze, jeszcze inne. Bo wojacy również tutaj rozpoczęli dosyć mocną krucjatę sprzeciwu wobec rządu, wobec reformy sądownictwa. Yy, jeszcze sprzed dosłownie dwóch dni, czy sprzed wczoraj, no tak, gdzieś dwa dni do tyłu, yy, yy, yy, główny szef policji powiedział, że yy, będzie jedynym pośrednikiem między yy, yy, wyższymi oficerami i ministrem spraw wewnętrznych, bo minister spraw wewnętrznych jest tak, no on tego tak nie nazwał, powariowany, że woli tłumaczyć te wszystkie jego rozkazy na język policyjny osobiście, bo to powoduje same konflikty. Także jest ciekawie, zobaczymy jak się to ułoży. Niech się oni tam troszkę wyszumią. Jak się coś pojawi, to wtedy Państwu zreferuję te, te, te wszystkie cyrkowe sztuczki. Ty jesteś przekonany, że coś z tego zrozumiesz i to na pewno będzie to, o co chodzi? Ja rozumiem z tego tylko chwilami, bo y, tam to jest wyższy, wyższy poziom, że tak powiem, mistyczny. Mianowicie y, znowu minister spraw wewnętrznych po fali krytyki za swoje wypowiedzi y, powiedział, że się musi narazić z własną duszą, żeby to dosłowny jest cytat, żeby się zorientować, co on miał na myśli podczas tych wszystkich występów we własnym tam temacie politycznym, bo to chodzi o zachodni brzeg Jordanu, o burzenie domów palestyńczyków i o stawianie nowych osiedli. Niesamowicie trudna sprawa, a widać, że izraelska polityka ma to do siebie, że z każdego punktu można wyjść w dosłownie każdą stronę i wszystkie te strony wydają się nawet dosyć logiczne. No właśnie, czyli analiza tego bełkotu nie ma żadnego sensu, bo, bo to, to, to jest jakiś lokalny cyrk dla, dla enklawy z odmieńców, tak bym to określił delikatnie. Oni sami we własnym sosie coś tam produkują i to, i to się nie nadaje do żadnej analizy i krytyki, bo przecież wiadomo, że się nie odłączą od reszty Ziemi i Wszechświata i nadal będą podlegali prawu ciążenia i innym prawom, ale udają, że tak nie jest, bo tutaj to, to i tamto i robią różne dziwne sztuki. Analiza tych przedstawień no, ma nikłe znaczenie bez uwzględnienia tego otoczenia, czemu to służy i po co te cyrki się tam odbywają. Tak ja bym to traktował i dotychczas mi się to sprawdza, więc zbyt wielkie przykładanie wagi do, do tego akurat lokalnego cyrku nie, nie ma sensu, bo w końcu można popaść w jakąś głęboką schizofrenię, zważywszy, że oni tam idą w trzy osoby, w cztery kierunki jednocześnie, więc tak, <gry> do, Dlatego też Państwu nie relacjonuję tego szczegółowo, bo to jest może interesujące dla psychologów politycznych, i psychiatrów też ponieważ to są naprawdę ciekawe sztuki i retoryczne i różne figury cyrkowe związane tutaj z obecnością na demonstracjach albo z nieobecnością policja raz kogoś pałuje a raz udaje, że go nie widzi są nam pewne wzorce, które są upowszechnione w niektórych krajach między innymi i w naszym widać, że tam ten źródło słów wypowiedzi też jakieś ma przełożenie, ale to nie nadaje się rzeczywiście do omówienia w szerszym gronie. To są już takie ciekawostki doprawdy przy kielichu, bo inaczej się tego nie da. Jak się coś wyklaruje, ponieważ dopiero analiza trendów ma jakiekolwiek znaczenie, wtedy kiedy powiedzmy któryś z notabli amerykańskich musi osobiście pojawić się na izraelskiej ziemi, żeby sprawdzić z bliska, co oni tam <coughs> wyprawiają, to wtedy znak, że poszli gdzieś w jakąś alejkę własnych rozgrywek i dopiero Amerykanie muszą ich przywołać do porządku i zapytać, Ile jeszcze czasu y, muszą takie y, znosić ekwilibrystyczne y, popisy, ponieważ wojna to są koszty, przygotowanie do wojny to są też koszty, a pozostawianie w gotowości y, to również są niema, niemałe koszty, może nawet większe niż y, same akty y, agresji czy ataku czy obrony, obojętnie jak to nazwiemy. W związku z powyższym Widać, że coś się dzieje, natomiast do końca nie wiadomo co. Co stanowi znakomity wstęp do tego, że coś będzie w przyszłości. Tak, tego możemy być pewni, natomiast póki co zostawmy kapoliczników ich przymiarkom różnym modowym. Jakie to nakrycia głowy. Jedni noszą turbany, inni kapelusze. Co widać było w Azerbejdżanie. Zamienili turbany na kapelusze. To miało być elementem głównym naszej dzisiejszej audycji. A stało się elementem zamykającym. W sumie najmniej ważnym z tego wszystkiego. No i niech tak zostanie z mojej strony to już wszystko, godzina trzydzieści parę minut, to taki czas jeszcze całkiem zgrabny. Czyli. E, czyli co? Ja się z Państwem żegnam. Tymczasem do usłyszenia. No i będzie niebawem coś nowego, bo co, znowu coś wybuchnie i będziesz miał o czym gadać, więc, więc nie, nie popadaj w depresję. Cały czas jesteś potrzebny. Patrz na wszystko szeroko otwartymi oczami i z domieszką oczywiście przyrodzonej inteligencji, żeby rozeznać o co tu w tym wszystkim chodzi. Tak, czy mnie się uda tego? Nie wiem. W każdym razie co jakiś czas sytuacja się klaruje, bo muszą być podpisane jakieś ustawy, jakieś akty prawne, czy porozumienia, czy koalicje które już wykładają kawę na ławę. No i wtedy publiczność dowiaduje się spoza kraju, o co rzeczywiście chodziło i na czym stanęło, przynajmniej na chwilę. Tak, ile trzeba zapłacić. No to jak zawsze, to na końcu się dowiadujemy. Ale to w zbożnym celu, to wiadomo, że musimy się bronić i, i tak dalej. To wszystko, te wydatki, to są, jak mówi Zieliński, to są bardzo dobrze ulokowane inwestycje. No. no i tym akcentem inwestycyjnym możemy zakończyć. Tak, możemy zdecydowanie. Kiedy następna audycja? Tego nie wiem, nie wcześniej niż za tydzień, nie później niż za dwa tygodnie. Zobaczymy, czym nas najbliższe dni zaskoczą. No i ty, ty, ty, ty, tym po możemy się pożegnać. Dobranoc państwo. Dobranoc, dobranoc.